z skarbem wśród moich dzieci, moim małżeństwie Jezus. Hallelujah. Holy Jesus Christ. Holy, holy Jesus. Hallelujah. Chwała Ci Panie Jezus. Chwała Ci Jezus. Chwała Ci. Amen. Amen. Raz, raz, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie sprzęga, hallelujah. Dobrze. Jeszcze troszeczkę, damy troszeczkę jeszcze głośniej, może minimalnie. Raz, raz, raz. Raz, raz, raz. O tak. Ja myślę, że to nie będzie sprzęgać. Przejdę przy tym. Hallelujah. Kochani. Więc mamy kolejny dzień naszej szkoły e, moglibyśmy uwielbiać Boga godzinami myślę, że e, z, ja zachęcam do tego, żeby e, żeby, bo, żeby Boga wielbić. a w ogóle będziemy, a to może wyłączymy? to, jakbyśmy wyłączyli, to by nam nie szumiało, Dalibyśmy radę tak o, i sobie po ja zachęcam do tego, żeby uczyć się uwielbiać Boga długo. Długo uwielbiać Boga. Nie dlatego, że, że to jest taką zasadą. Ale żeby uwielbiać Boga dlatego długo, ponieważ Moja modlitwa, a o tym będę dzisiaj mówił na początku Jest w głównej mierze uwielbieniem Boga I modlitwa człowieka jest wyrazem miłości wobec Boga Nie ma ludzi modlitwy nie, jakby nie, Ludzie modlitwy to są ludzie, którzy kochają Boga Nie ma ludzi modlitwy, którzy nie kochają Boga ja znam ludzi, którzy mówią Ja się zawsze modlę krótko Ja mówię Wiesz Nie wiem co ty rozumiesz przez to. Często, często ja słucham ludzi I, i, i często nie, nie, nie do końca wiem co oni rozumieją Przez to, że się modlą krótko Ponieważ Modlitwa Jest, jest czymś stałym Modlitwa jest stałą Rzeczą Święty Paweł mówi tak bez ustanku się modlić To jest stała modlitwa Modlitwa jest stała modlitwa Nie ma innej modlitwy niż stała modlitwa I życie chrześcijanina To jest życie w stanie modlitwy Jeżeli chrześcijanin Nie ma wybudowanego życia modlitewnego Jest to niesprawna jednostka Jest to jednostka błądząca jest to jednostka posiadająca jedynie e, duszewną mentalność czasami przywie, przy, jakiś tam impuls ducha przepływa przez tego człowieka I ja znam różnych ludzi przyjaciele i powiem wam tak że ludzie wychowani w różnych kręgach chrześcijańskich mają różnego rodzaju poglądy jedni są tacy stonowani bardziej, inni są bardziej wylewni jedni e, mają uwielbienie bardziej zaplanowane inni mają uwielbienie bardziej spontaniczne e, i myślę, że to tak zawsze jest ja Wam coś powiem nie ma w modlitwie schematu w uwielbieniu nie ma schematu nie ma przede wszystkim pamiętajmy o jednej rzeczy modlitwa nie jest dla człowieka nie modlimy się dla człowieka nie modlimy się zgodnie z koncepcją człowieka nie mamy relacji z Bogiem zgodnie z koncepcją człowieka aby się mieścić w czymś wiecie, przyjaciele coś wam powiem, ja e, szerzymy królestwo w tym kraju przede wszystkim w tym kraju i ja widzę coś takiego, że ludzie podczas uwielbienia są Wtedy wychodzi to, co w nas włożono Przez całe nasze życie Przed nawróceniem, a potem w tych systemach Religijnych, w których byliśmy Ja tylko czekam Wiecie, jeszcze mi się nie zdarzyło coś takiego Naprawdę nie widziałem, a ubolewam nad tym Ubolewam nad tym Żeby ktoś Podczas uwielbienia Zrobił nareszcie coś takiego Czego jeszcze nie robił Ja cały czas czekam na takie rzeczy W kościołach w Polsce Cały czas czekam, aż ktoś powywraca te krzesła Cały czas czekam, aż ludzie po sześćdziesiątce wybiegną do przodu i będą tańczyć w korowodach Cały czas na to czekam Wiecie, bo nauczyć człowieka można wszystkiego Nauczyć można wszystkiego Tak sobie myślałem te pianinko dzisiaj zostało puste <głos> bo nasza Karolcia kochana pobiegła sobie ale tak sobie myślałem jakby ktoś tam wpadł w te pianino i tak zaczął grać nie umiejąc grać i przez chwilę tak marzyłem sobie podczas tej modlitwy wiecie dlaczego? dlatego, że miłość rozumiecie? miłość jakby główną siłą miłości, siłą napędową miłości, tak? to jest jakby oddanie się drugiej osobie powiedział wam coś? tu siedzi moja żona jak miała 15,5 roku niecałe 16 lat a ja koniecznie o nią wtedy, ja bardzo zabiegałem o nią wtedy ja już byłem po wyroku już byłem po, po, po jednym wyroku więzienia i byłem przestępcą i ona mieszkała w takiej kamienicy na parterze ja tam przychodziłem pod okno i mówię do niej wieczorem, wyjdziesz do mnie czy nie wyjdziesz nie wyjdę, bo mnie matka nie pozwala ja myślałem sobie co tu zrobić, żeby ona wyszła i wiecie co zrobiłem? któregoś dnia wziąłem broń bębenkową włożyłem tam nabój i mówię do niej tak wyjdziesz do mnie czy nie wyjdziesz a ona mówi do mnie nie bo mnie matka nie pozwala wyjąłem tą broń zakręciłem bębelek, przystawiłem do głowy i strzeliłem mówię wyjdziesz ona się patrzy ale nacisnąłem drugi raz wyjdziesz, wyszła przez okno wiecie o co chodzi? chodzi o determinację w miłości? o determinację ten kraj jest przeżarty zgnilizną religii i grzechu i albo przebijemy się naszą determinacją albo staniemy się częścią zgnilizny i grzechu częścią się staniemy nieświadomie zupełnie, niechcący bez chęci ja mam takie koncepcje, bo tak mnie wychowano Chcę Cię dziś prosić o to Abyś wziął pewne objawienie O poszerzeniu Twojego życia modlitewnego Chciałbym, żebyś zrozumiał, że modlitwa Te greckie słowo prosę homai Skierowany na Skierowany na Jeżeli się tak skieruje Na ten dyplom, co tam wisi Jestem skierowany na ten dyplom Kieruję na ten dyplom moją uwagę Kieruję na ten dyplom moją twarz, moje oczy Staram się przeczytać, co tam jest napisane, skupiam się na nim, modlę się do niego, to znaczy, że się do niego modlę. Rozumiesz? To jest modlitwa. To słowo jest użyte w Biblii jako modlitwa. Skierowany na, dlatego jest napisane, będziesz kochał Boga swego, Wy, całego serca swego, czyli odrodzonego ducha, tak? Z całej duszy swojej, czyli całą swoją psychiką, tak? Z głównym naciskiem na myśli swoje, tak? i z całej co? co? siły wiesz do czego odnosi się to słowo z całej siły? do twojego fizycznego zaangażowania ludzie myślą że modlitwa to jest zaangażowanie jedynie wewnętrzne, a ja ci coś powiem modlitwa jest stanem duchowo, duszewno, fizycznym to stan pewien jak pojedziesz do Izraela, być może byłeś i przyjrzysz się na tych Żydów którzy nie znają Pana Jezusa wielokrotnie i kiedy zobaczysz jak oni się modlą to zobaczysz, że im wpojono od małego że przede wszystkim w ogóle żaden Żyd się nie modli nigdzie w myślach Żydowi do głowy by nie przyszło żeby się modlić w myślach tak się pomodle. tak to się bąki puszcza wiesz o co chodzi? to jest gorszące to jest gorszące to ja będę mówił różnego rodzaju gorszące rzeczy dla religii teraz żaden Żyd się nie modli w myślach ha, ale numer ha, żaden Żyd nie czyta w myślach dla Żyda Czytanie w myślach Jest niepojęte Każdy Żyd jak czyta torę, to mówi Cały czas mówi Jak Jezus uczył Modlić się tak To powiedział co? Gdy się modlicie to co? Mówcie On nie powiedział myślcie Ktoś powie Czemu mam się modlić? Mówiąc ja mówię Już arogancja twoja dochodzi z Zenitu, ponieważ przede wszystkim Boży Syn powiedział mówcie jak ja bym nawet nic nie rozumiał więcej co powiedział Boży Syn, abym, u, abym u, jakby umiał przeczytać co ten Boży Syn mówi, to zacząłbym to stosować w ciemno w swoim życiu, na tym w ogóle polega akt posłuszeństwa jak Boży Syn mówi mów, to ja mówię mówię, ok? jak Boży Syn powiedział, gdy się modlicie mówcie, to ja mówię ok? mówię to nie oznacza, że nasza modlitwa nie trwa również wewnątrz nas. Ona trwa, bo jak powiedziałem, modlitwa to jest stan. Stan duchowo, psychiczno, fizyczny. Ale Jezus powiedział, na co, dlaczego On na to kładł nacisk? Bo oni tak się zagłębiali w siebie. Taki mieli czas modlitewny, taki wewnętrzny. Ten kraj jest przeciągnięty stanem modlitewnym wewnętrznym i spotykam mnóstwo zdepresjonowanych załamanych jak dach sołtysa ludzi rozumiesz? bo oni są tacy wewnętrzni wewnętrzni tacy to jest bzdura to jest bzdura gdy się modlicie mówcie Bóg mówi twoja modlitwa musi zacząć się wydobywać musisz zacząć w swoim życiu modlitewnym pędzić nie możesz być człowiekiem zdławionym Bo to nie wtedy Bo wtedy to zaprzecza formie Która mówi być skierowanym na nam sobie taka rzecz jest na przykład Wyobraźcie sobie Jest jakaś para Nie widzieli się długo I on na nią czeka Na peronie Niech będzie peron powiedzmy, I ona wysiada z pociągu Dwa lata się nie widzieli na przykład i teraz oni tak, dość tak się cieszą na siebie. On się cieszy na jednej stronie peronu, a ona się cieszy na drugiej stronie peronu. Wiesz o co chodzi? SMS-y zaczynają do siebie pisać. Widzą się. Wiesz o co chodzi? Mogą się sobie rzucić w ramiona. Mogą przepchnąć ten cały tłum i pobiec. SMS-a pisze. Wiesz o co chodzi? Przecież to jest debilizm. To nie jest skierowanie na... To nie jest skierowanie na Takie To już ta sytuacja To już dochodzi, że to małżeństwo nie przetrwa Okej? Okay? Nie przetrwa to małżeństwo Ponieważ tutaj nie ma e, Ekspresji miłości Tego nie ma I ludzie mówią, no tak Bóg jest duchem Ja mówię, tak, ale ten Bóg duch Łaskawie dał Ci duszę i ciało Tak Ci dał łaskawie powiedział dość wyraźnie abyś go wielbił tą duszą i ciałem też <śmiech> rozumiesz? bo ty masz duszę i ciało nie możesz mieć życia modlitewnego zawartego do tego rozumiesz? że ty stoisz w tym życiu modlitewnym jak kołek w płocie i jedyna twoja, jedyny twój wyraz, takie ekspresje to jest modlitwa innymi językami czasem. Rozumiesz? Co to jest? Ja nie chciał takiego związku. Jak ja miał taki ja miał związek z moją żoną, to ja bym, takiego przyjaciela, psychologa, to ja miał bym wysłał do psychologa, a ja on sam poszedł, jak ja miał problem. A bo razem. razem, mamy coś, jakiś problem mamy z tym małżeństwem, jakiś problem mamy z relacją. Wiesz o co chodzi? Jakiś <laughs> problem mamy. Skierowany na modlitwa. To jest bycie skierowanym na. Zupełnie skierowanym na. W duchu, duszy i ciele. Przyjaciele. Jak się przejawiają działania Bożego Ducha w nas? Przez naszą duszę i ciało. Amen. No jak się przejawiają? No po prorokuj tak z ducha, bez duszy i ciała. No by prorokuj teraz coś. <śmiech> Po co chory jesteś? Chory, chory na głowę, chory. Fenaktyl ci przepisać trzeba. Mm -hmm. Potrzebne ciało? Tak? A, a teraz próbuj uzdrowić kogoś, proszę Ciebie, bez swojej duszy i ciała. Tak, duchowo rękę na nim połóż. Połóż na nim rękę duchową. A widziałeś, jak Jezus duchowo pluł na ludzi? Nie, on tak nie pluł. Używał swojej duszy i ciała Bo tylko duch może być wyrażony Przez duszę i ciało, przyjaciele To jest fikcja literacka Że może być inaczej Ale religia zdławiła to w nas Rozumiesz? Jak możesz głosić Ewangelię w duchu? Pomyśl Co to znaczy? że musisz iść na swoich fizycznych nóżkach otworzyć swoją fizyczną buzię, tak? Musisz całą duszę swoją skierować na to Żeby ktoś Cię nie uznał, proszę Ciebie za ordynusa musisz użyć intelektu co to znaczy chodzić w duchu to znaczy, że twoja dusza i ciało zaczynają być podporządkowane duchowi to co duch mówi, to dusza i ciało wykonuje i proszę mi nie mówcie, że duch nie mówi, aby nie wielbić Pana z całego swojego serca z całej swojej duszy z całej swojej myśli i siły bo duch mówi to, co mówi słowo amen no, to jak jest napisane w słowie, to duch to mówi. A więc, jeżeli my nie podporządkowujemy naszej duszy i ciała, nie wprowadzamy go w system modlitwy, to jesteśmy po prostu nieposłuszni duchowi. To jesteśmy nieposłuszni duchowi. I dlatego tak to wygląda u nas. My oczekujemy, przyjaciele, że będziemy mieli potężne manifestacje w życiu osobistym i, i, i w życiu wspólnot. Ale Bóg mówi. Twoje, moje manifestacje są zależne od twojego zaangażowania modlitewnego Zaangażuj się modlitewnie Szukaj mnie z, czego, z całego swojego serca Szukaj mnie A twoje serce się może wyrazić tylko przez duszę i przez ciało Rozumiesz? Nasza dusza i ciało są po to, aby się przez nie duch wyraził Duch nasz, odrodzony duch wyraża się przez coś On się wyraża przez coś On się wyraża przez nasze myśli, przez nasze emocje Przez nasze decyzje, przez nasze fizyczne gesty On się wyraża Modlitwa to zaangażowanie Zaangażowanie Ja bym nie chciał na przykład, że moja żona Siadała przy mnie Od rana i mówiła do mnie Po prostu, no nie wiem, w taki sposób Drogi Panie Mężu chciałabym Panu przedstawić Kilka postulatów Otóż należałoby. Rozumiem, to już się wydaje śmieszne i idiotyczne. Dlaczego? Dlatego, że jest to jakaś forma. Rozumiem, że miłość włożona w formę. Formalina. <głosy> miłość włożona w formę. To jest coś martwego, coś chorego, coś nienormalnego. Ludzie mówią, ale ja nie jestem taki spontaniczny. Każdy jest spontaniczny. Bo każdy ma duszę Ludzie bo ja mam taki charakter a ja mówię stare przeminęło nie mów mi, że coś masz innego niż mówi Bóg rozumiesz, nie mów mi że są takie charaktery, że jest sanguinik, że jest flegmatyk, że jest choleryk to no ty jesteś taki, a ja jestem inny że ja jestem taki bardziej wycofany a taki bardziej do przodu stare przeminęło jak w starym byłeś taki do tyłu Rozumiesz o to chodzi? To w nowy, możesz być do przodu. A wiesz dlaczego możesz? Dlatego, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Jak w tym